Powiem wam na początku taką krótką historię tych naszych spotkań, tych rekolekcji, znaczy w sensie przygotowania się do nich. To pierwszy raz takie rekolekcje prowadzę dla takiej grupy. Chociaż w życiu wielokrotnie doświadczałem tego, czego wy doświadczacie z różnych stron. Teraz nie jest to miejsce, żeby opowiadać, czy o swoich jakichś własnych doświadczeniach, czy, czy doświadczeniach ludzi mi bliskich. bliskich. Telekolekcje, słysząc, że jest to grupa e, Sychar, wspólnota, pierwsze od razu skojarzenie e, przyszło właśnie do, do, do spotkania e, Jezusa z Samarytanką przy studni, i tak też, tak też nazwałem te nasze spotkania, spotkania przy studni. Fascynacja Samarytanką wzięła się już od, u mnie od bardzo, bardzo dawna, praktycznie od czasów seminarium, kiedy to poznałem poprzez jego książki takiego włoskiego myśliciela i teologa. Alessandro Bronzato, może znany jest. Potem, podczas lat seminaryjnych, jeszcze doszedł były, wcześniej arcybiskup Loretto, Angelo Comastri. Dzisiaj nie pamiętam, jaką funkcję pełni, ale gdzieś tam na Watykanie jest chyba. On między innymi wtedy był przy ogłoszeniu śmierci na Pawła II. Tych dwóch ludzi. Ich sposób myślenia teologiczny bardzo mnie zafascynował, ponieważ odkryłem w nich, że myślą w ten sposób, jak ja myślę. To, co oni wyrażali poprzez swoje pisanie, ja, ja w jakiś sposób wypowiadałem i, i, i tym żyłem. Dlatego urzekłam ich teologia. To dzisiejsze spotkanie tych różnych, tych różnych myśli przy tej studni jest owocem właśnie tej, tej, tej, tej fascynacji tymi, tymi teologami i moich różnych własnych przemyśleń na temat spotkania Jezusa z Samarytanką. To tak woli wstępu Kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakubowi syn swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, Jakże ty, będąc żywym, prosisz mnie, Samarytankę, aby ci dała pić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi się napić. Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta. Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i On sam, i Jego synowie, i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta. Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus przybywa do krainy bogatej w różne historyczne pamiątki ale też do krainy której mieszkańcy byli znienawidzeni przez Żydów czyści uważają Samarytan za rasę niższą za rodzaj heretyków, schizmatyków zobaczcie, że później na krzyżu oskarżyciele Jezusa chcąc go znieważyć będą go nazywać Samarytani chcąc znieważyć człowieka można go różnie nazywać rozwodnik pomiędzy Żydami i Samarytanami od najdawniejszych czasów istniał rozłam miejsce, w którym Jezus się zatrzymał jak święty Jan opisuje i poświęca temu opisowi bardzo wiele czasu była to przeurocza dolina, nad którą wznosiły się dwa najwyższe szczyty Palestyny Garizim i Ebal. I właśnie w tym tak pięknym krajobrazie dochodzi do spotkania zrelacjowanego przez świętego Jana. Spotkania z pewnością bardzo niewygodnego dla wielu ludzi. Tak z uwagi na środowisko, jak i na osobę, z którą Jezus się spotyka. Zobaczcie, że w tej krainie schizmatyków, grzeszników, w tej krainie ludzi odrzuconych, ludzi, którym przyczepiło się pewną etykietę, Jezus objawia niesamowicie wielkie swoje tajemnice. Mało tego. Objawia to wszystko, czego kiedyś bardzo skrupulatnie strzela, co Zauważcie, że wielokrotnie, podczas gdy uzdrawiał, kiedy wypędzał złe duchy, zakazywał duchom mówić, kim on jest. Tymczasem objawia największą tajemnicę kobiecie o wątpliwej postawie moralnej. Pismo Święte nawet nazywa ją kobiecie lekkich obyczajów tak by można było powiedzieć i Święty Jan z wielką starannością co mnie też zadziwia dba o szczegóły powstaje przepiękny krajobraz przepiękny obraz oddający rzeczywistość tego spotkania i można go zobaczyć na różnych obrazach To rzeczywiście jest wzruszająca scena Jest popołudnie Upał Po długiej podróży Jezus jest naprawdę zmęczony Nie poszedł dłuższą drogą, ale bardzo wygodną Tak zwaną Via Maris Ale poszedł przez góry Najkrótszą drogą, ale najtrudniejszą Chce mu się bardzo pić Nadchodzi jakaś kobieta i zaczyna z nią rozmowę. Daj mi się napić. Bardzo dziwne. Bo przecież to Jezus przyszedł na ziemię, żeby przynieść nam zbawienie. Więcej, to Jezus stał się dla nas darem poprzez krzyż, poprzez zmartwychwstanie. A tymczasem On o coś prosi. Zauważcie paradoks sytuacji. Bóg prosi człowieka. On ciągle prosił. Najpierw prosił Maryję o to, żeby się zgodziła, żeby wypowiedziała swoje tak. Potem, pamiętacie, prosił o miejsce w gospodzie. Nikt go nie chciał przyjąć. Potem prosił Jana Czciciela o krzest. Potem prosił Piotra, Jana i innych apostołów, żeby poszli za nim. Potem któregoś dnia poprosił celnika Mateusza o miejsce przy stole. Prosił o osiołka, żeby móc wjechać do Jerozolimy. Prosił o załatwienie mu miejsca w gospodzie, żeby, żeby dokonać ostatniej wieczerzy. Prosił apostołów ukochanych o jedną godzinę czuwania. Również jego ostatni krzyk na krzyżu. Pragnę. Też jest prośbą. Po zmartwychwstaniu pamiętamy prosi apostołów o coś do jedzenia. I Dzisiaj prosi Samarytankę. Prosi o wodę. Tak sobie myślę, że ten obraz daje mi to, co odkrywam na nowo w Bogu. Bóg jest tak pokorny Uczy nas tego, żeby o wszystko prosić To jest paradoks wszystkiego Że On rzeczywiście stał się najmniejszy Dlatego Bóg potrzebuje wszystkich Bo każdy może Bogu coś dać Nie ma takiego człowieka, który nic Bogu nie może dać Choćby człowiek upadł najniżej. My bardzo często tego nie rozumiemy. Myślimy się na Panu Bogu. Nie chcemy Mu nic dać. Dlaczego On mi nie dał? Innym dał, a mi nie. Innym poukładał różne rzeczy, a mi nie poukładał. Myślę, że również um, Samarytanka widząc przed sobą Żyda no chce się zemścić w imieniu swoich ziomków bo przecież wie co Żydzi mówią o Samarytanach Żydzi pogardzają Samarytanami ale ci odpłacają im tę samą monetą a dzisiaj podobnie w świecie się dzieje jeśli byśmy popatrzyli na wojnę na Bliskim Wschodzie. Żyd czegoś potrzebuje. I Samarytanka od razu to wykorzystuje. Korzysta z tego, żeby uprzykrzyć ów dar, Żeby upokorzyć tego pielgrzyma, Żeby mu dogryźć. Żeby sobie z niego zakpić. Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę? Żebym Ci dała pić? Kpisz sobie chyba. Głupi jesteś. A gdybyś jeszcze wiedział, jakiego pokroju kobietą ja jestem, to byś nawet na mnie nie spojrzał. Zobaczcie, w tej relacji znika człowiek. Zniknął człowiek, Bóg, zniknęła kobieta, człowiek. Na ich miejsce pozostał Żyd i Samarytanta. Martwe symbole antagonizmu, można by było powiedzieć. I właśnie taki antagonizm, taka nienawiść zradza i podsyca większość krwawych konfliktów i większość sporów między ludźmi. przyklejamy człowiekowi różne etykietki. Można by to pięknie zobrazować też, patrząc na różne dyskusje polityczne. Ty jesteś stąd, ty jesteś stąd. przyczepia się etykietki. I w pewnym momencie znika człowiek. Nie ma między nimi żadnego porozumienia, żadnej dyskusji. Mimo, że wydawać by się mogło, że mają te same wartości. A jednak walczą ze sobą. Kiedy Znika człowiek, aby ustąpić miejsca klasyfikacjom i podziałom podsycanym przez nasze spory, również religijne. Wtedy za to wszystko płaci Chrystus. Czasem mi się wydaje, że tak się dzieje dzisiaj w Kościele. Różne etykietki, różne partie, różne poglądy polityczne. Znika człowiek. Nie ma relacji między dwojgiem dyskutujących ludzi. I wtedy cierpi na tym Kościół i Chrystus. Podobnie Nie. jest w małżeństwie. Przyczepiamy drugiemu różnego rodzaju etykietki. Jesteś taki, byłeś taki. Nie ma relacji człowiek-człowiek. Jest relacja zachowanie-zachowanie, obecność-nieobecność. Jezus oczywiście... Nie reaguje na tę prowokację Samarytanki. Nie chcę kontynuować dalej dialogu na zasadzie wymiany ciosów. Ja tobie tak, powiedziałam to tym i tak. Ja tobie tak, ja tobie zrobiłam to, to tym i to. I wymiana ciosów, do czego prowadzi? Zauważcie, każdy z nas ma swoje doświadczenie. Do czego prowadzi taka wymiana ciosów? On się nie godzi na kontynuację dialogu na zasadzie wymiany ciosów. Pozostaje również niewzruszony, kiedy człowiek popisuje się swoją perfidią, bezczelnością, nienawiścią, niezrozumieniem, egoizmem. Aczkolwiek Jezus dobrze wie, że, że to jest maska zakładana przez każdego z nas. Maska, która kryje bardzo głębokie cierpienie. Jeżeli się zachowuje jak nie człowiek, to dlatego, że zakładam maskę, bo cierpię. Żeby nie dać poznać swojego cierpienia, atakuję. Bronię się. Maska sztuczna, która zupełnie do człowieka nie pasuje. <śmiech> Jezus mówi dalej do Samarytanki. jakby nie zwracał uwagi na tę zniewagę. Ogranicza się może jedynie do odrobiny ironii. Bo gdybyś Ty znała dar Boży i wiedziała, kim jestem. Kto Ci mówi, daj mi pić, Prosiłabyś go wówczas, a dałby Ci wody żywej. Tobie się wydaje, że ty mnie obdarzysz. Ale w rzeczywistości to ja ciebie obdarzam. Zobaczcie, Samarytanka w ogóle jest nieprzygotowana na taki obrót sprawy. Nagle ten, który prosił, staje się dawcą. Wyczuwa, że będzie trudno wygrać z tym nieznajomym. I od tej chwili dyskusji zaczyna go nazywać Panem. Dlatego, że uznała się za pokonaną. Zrozumiała trzy rzeczy. Człowiek, który stoi przed nią, uważa się za kogoś bardzo ważnego. Człowiek, który stoi przed nią, musi posiadać jakąś niesamowitą tajemnicę w sobie. Ważną tajemnicę. Tajemnicę czarownika, można by powiedzieć nawet. I trzecie, ten człowiek chwali się, że może zaczerpnąć wody żywej. Dlatego odpowiada na jakby poszczególne punkty, bez względu na to, jaki wielki jesteś. Czy chcesz być większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię? Nie masz nic w ręku. Jakże więc chcesz zaczerpnąć ze źródła? A nieraz sobie myślimy tak. Wszystko mi się rozleciało. Nie mam nic w ręku. Moje ręce są puste. Jakże, jakże mogę zaczerpnąć jeszcze z życia. I wtedy Jezus zaczyna przyspieszać jakby tempo rozmowy. Już nie ma czasu. Popycha jakby kobietę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 Jezus nie dyskwalifikuje, nie krytykuje tej wody ze studni Jakuba. On znowu nie przywiesza etykietki do niczego. Nie pisze, woda niezdatna do picia, nieważna woda. Ta woda w ogóle Ci się do niczego nie przyda. Podkreśla jedynie niewystarczalność tej wody. Zwraca uwagę na to, co powiedziałem Wam wczoraj na olbrzymią dysproporcję między pragnieniem człowieka, między tym, czego pragnę, a możliwością zaspokojenia tego mojego pragnienia poprzez wszystkie stworzenia, jakie istnieją. Czy to materialne, czy osobowe. Żadna osoba. Nawet gdybyś, gdybyś żył, czy żyła w szczęśliwym związku małżeńskim gdzieś tam wymyślonym, wymarzonym. Żadna osoba nie jest w stanie wypełnić Twojego serca. Żadna miłość. Ale on nie przyczepia tej etykietki, nie mówi tak. Jest bardzo delikatny. Kładzie akcent nie tyle na mierność pokarmu ludzkiego, ale na wielkość pragnień człowieka. To jest niesamowite. Mnie to po prostu urzeka. Pragnienie serca człowieka jest tak wielkie, że żadne choćby najpiękniejsze stworzenie nie jest w stanie dać człowiekowi szczęścia. To nie dlatego, że radości ludzkie są małe. Ale to serce człowieka zostało stworzone zbyt obszernie. I dlatego owe radości pozostawiają wiele pustych miejsc. Miejsc, które wołają i domagają się czegoś innego, czegoś lepszego. Spotykamy wielu ludzi w życiu. Woda czerpana ze wszystkich studni, jakie spotyka się na drogach świata, tylko bardzo doraźnie potrafi zaspokoić pragnienie człowieka. Może ktoś już tego z Was doświadczył, może doświadcza. Tylko doraźnie poszukiwanie tej wody, która wydaje się dać życie, tylko doraźnie może zaspokoić pragnienie człowieka. Ono natychmiast powraca. Jeszcze gwałtowniej żąda zaspokojenia, które byłoby współmierne do jego wielkości. A pragnienie jest wielkie. I w Ewangelii wielokrotnie zauważcie. Tym kuszącym e, propozycjom ludzkim Chrystów przeciwstawia różne e, kontrpropozycje. A mianowicie e, mieszkańcy Kafarnam, kiedy, kiedy, kiedy pożywiają swoje ciała chlebem, on mówi o czymś innym, o chlebie życia. Kto pożywa, ten chleb będzie żył na wieki. Łykowi wody ze studni od Samarytanki przeciwstawia wodę wytryskującą ku życiu wiecznemu. I tu myśl właśnie Chrystus nie potępia błotnistych kałuży ziemi. Nie zabiera ludziom ich popękanych cystern. Jeśli w zamian nie ofiaruje czegoś lepszego. Często osoby, które Wydawać by się mogły dla nas najbliższe, najbardziej kochane, najbardziej godne zaufania. Są jak te popękane cysterny. Jezus ich nie zabiera, i w ich w zamian nie ofiaruje czegoś lepszego. Jeżeli niszczy nasze nory, to po to, by ofiarować nam mieszkanie wieczne, nie nieulegające zepsuciu. Jeśli niszczy nasze domy rodzinne, albo to, co żeśmy sobie w życiu poustawiali tak pięknie, po naszemu, według naszych pragnień, to po to, żeby dać nam coś piękniejszego. Jeśli wprowadza zamieszanie do naszej gry, to po to, żeby zaproponować nam inną grę, mniej ryzykowną. Jeśli rozwiewa nasze lękliwe marzenia, które umierają o świcie, wydawać się w że wszystko się układało idealnie, byliśmy szczęśliwi, nagle budzisz się, jesteś sam. Jeśli rozwiewa te nasze marzenia, to dlatego by otworzyć nam szeroko oczy na rzeczywistość bardziej zachwycającą od, jakiej, od jakiegokolwiek szalonego snu może nawet nigdy nie pomyślałeś nie pomyślałaś o tym, że Bóg może Ci dać coś większego przez to co Ci się wydaje że Ci zabrał szczęście etykieta tego co ludzie nazywają szczęściem, społeczeństwo co normalność nazywa szczęściem? Co jest szczęściem ludzkim? Tylko może Jeśli hmm, Wymazuje nasze gryzmoły To dlatego, by zachęcić nas Do stworzenia arcydzieła Sam chciałem sobie napisać Moje życie Według tego, jak sobie to wymyśliłem Zawsze A on przychodzi właśnie tak jak, tak jak dziecko i jednym pociągnięciem ściąga obrus z tym wszystkim, co żeśmy przygotowali. Nic na stole nie pozostaje. Daj mi pić. tam przypadku albo nie. I proszę cię, abyś dał mi tej wody. To nie ma Chciałbym więcej nie pragnąć, bo moje pragnienia sprawiają mi ból, sprawiają mi cierpienie. Chciałbym, by moje pragnienia stały się we mnie źródłem wody żywej. Za chwilę każdy z nas będzie mógł podejść i zaczerpnąć tej wody do kubeczka. Potem wrócić z powrotem na swoje miejsce i, i skosztować tej wody żywej. Czystej, pobłogosławionej. I w chwili adoracji, kosztując tej wody, pomyślmy sobie, co, co mogła czuć samarytanka. Pomyślmy sobie, co by było, gdyby Jezus dzisiaj dał mi tej wody jakby się zmieniło moje życie co by się wydarzyło w moim życiu Panie Boże Wszechmogący Ty jesteś źródłem i początkiem życia, ciała i duszy prosimy Ciebie pobłogosław tę wodę którą z równością się posługujemy aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw Boże w miłosierdziu swoim. Niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia. Chcę Jezu zbliżyć się do Ciebie dzisiaj wewnętrznie oczyszczony, i choć nie udaje mi się uniknąć w życiu wielu różnych nieszczęść, to jednak jednego nieszczęścia mogę uniknąć niebezpieczeństwa zatracenia duszy i ciała. Proszę Cię, daj mi tej wody. Thank <laughs> Dzień Mogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która otrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię, odnów nas źródło swojej łaski i broni od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy zawsze mogli zbliżać się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.